Dana piąta, Cisz sami. Dulska. Dulska. Wpada. Co się tu dzieje? Co to za balet? Dopełniam edukacji mej siostry. Hesia! Jak możesz tak? Co to? Do Zbyszka. Z tobą to też jest krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariacje i dziewczyny w to wciągasz. Dobrze, już dobrze. Po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie? Przede wszystkim nie niesie. Nogi was nie niosą? To jest nieprzyzwoite i o tym się nie mówi. A to przyzwoite ubrać dziewczęta jak paletniczki? O, jakie ażury! To są dzieci, im wolno. Ładne dzieci, pannice aż ha! Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą. Niech się zaprawiają, niech się zaprawiają. Do czego, do czego? Jak dorośniesz, będziesz się dekoltować na bal od góry, a teraz jako dziecię naiwne od dołu. Zbyszko, milcz, jak śmiesz. Domeli, cóż jest taka blada? Cóż dziwnego, zmarzła. Ściemnia się. Głowa mnie strasznie boli. Mamusiu, ja bym nie poszła. Pokaż język. Biały. Znów co zjadłaś. Przykłada jej rękę do głowy. Rozpalona. No z tobą to też. Może cię kuję, co? Tu mnie boli. W lewej łopatce. Połóż sobie regolo. Jest tam używany, takie co ojciec przykładał. I rozbierz się. Z czego? Ona już rozebrana. Nie się raczej ubierze. Hesia, paszczyk, rękawiczki. Piechotą idziecie? Ona tak? Jeszcze was zaaresztują. Rany boskie. Nie wytrzymam. A lampy jeszcze nie zapalać. Do Zbyszka. Wychodzisz? Nie. To przypilnę pieca. My wrócimy za godzinę. Mela, idź się przebrać. Hesia i Durska wychodzą. Mela do swojego pokoju.